To są informacje polskiego Radia 24. Zarzuty opisane na 250 stronach. Jest wstępny wniosek o trybunał stanu dla Zbigniewa Ziobry. Wniósł do Sejmu flagę Izraela z namalowaną swastyką. Incydentem z udziałem posła Berkowicza zajmie się prokuratura. Wiktora Orbana nie będzie na unijnym szczycie na Cyprze. Ustępujący węgierski premier nie zostanie oficjalnie pożegnany przez Radę Europejską. Minęła 19. Łukasz, pastor, zapraszam.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 odpowiedzialności konstytucyjnej. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Konrada Berkowicza. Złożył je marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Poseł Konfederacji wniósł wczoraj do Sejmu flagę Izraela z namalowaną swastyką. Politycy Konfederacji rozkręcają kampanię nienawiści cynicznie walcząc o swoich wyborców. Tak komentowała ten incydent posłanka lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Jak dodała Konrad Berkowicz musi liczyć się z, konfe... z konsekwencjami.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 Zachowanie jest szczególnie oburzające, gdyż nastąpiło w Dniu Pamięci Holokaustu, który przypomina o tragedii milionów żydowskich ofiar niemieckiego nazizmu, zaznaczył Włodzimierz Czarzasty w zawiadomieniu złożonym do prokuratury.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 Ustępujący premier Węgier nie poleci na przyszłotygodniowy unijny szczyt na Cyprze. Poinformował o tym jako pierwszy portal Politico. To oznacza, że Viktor Orban, najdłużej urzędujący przewódca z grona obecnych liderów 27 nie zostanie oficjalnie pożegnany.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 W informacjach wracamy do tematów krajowych. Wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak pozostaje zawieszona w pełnieniu obowiązków służbowych. Taką decyzję podjął sąd w Lublinie. W styczniu kobieta usłyszała zarzuty dotyczące innymi nadużycia uprawnień, sprzedajności urzędniczej oraz zakłócenia przetargu. Sąd podzielił argumentację prokuratury w tej sprawie, mówi sędzia Marta Śmiech z lubelskiego sądu okręgowego. Sąd wskazał na przesłankę uzasadnionej obawy, że podejrzana może w bezprawny sposób utrudniać postępowanie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 Jej twórcy zwracają się o ostrożność do użytkowników rowerów, motocykli i hulajnóg. Liczba wypadków z udziałem kierujących jednośladami spada, ale nadal wiele śmiertelnych wypadków wynika z nierozwagi, mówi wiceszef policji Roman Kuster. Uważam, że większość myśli, ale potrzeba niekiedy troszkę więcej wyobraźni. Tak naprawdę apel do wszystkich użytkowników jednośladów, i tych na motocyklach, i tych na rowerach, i tych na hulajnogach. Mistrzu, pomyśl. W latach 2023-2025 użytkownicy jednośladów spowodowali prawie 8 tysięcy wypadków. Zginęło w nich prawie 640 osób, a ponad 7700 zostało rannych. Spoty w ramach kampanii Mistrzu Pomyśl wyreżyserował Jan Komasa. To były informacje polskiego Radia 24. W nocy na wschodzie miejscami pokropi deszcz, na pozostałym obszarze na ogół pogodnie. W centrum i na północy mogą wystąpić mgły. Termometry pokażą przeważnie od 5 do 9 stopni. Chłodniej na Pomorzu, warmi oraz lokalnie w centrum około 1 stopnia. Na Kaszubach przymro przymrozki do minus 1 stopnia. 6 minut po godzinie 19. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Wieczór w Polskim Radiu 24. A konkretnie witają Kamila Kuzar, Szczepan Pawłose, Gelder Pedorenko i Jakub Kukla. Kłaniamy się nisko, zapraszamy do północy. Porozmawiamy dziś m.in. o zasadach, które mogą minimalizować ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. To za niespełna pół godziny. Na początek jednak kwestia wody, która przez długi czas była traktowana jak problem. Teraz już wiemy, że to był błąd. Eksperci zastanawiają się, jak to zmienić.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 Myślę, że cała Polska powinna się nad tym zastanowić w takim kontekście, w sensie też naturalnych barier, odpowiednio to zaplanować. Nie tylko Wschód istnieje w Polsce, ale też Wielkopolska, pomoże Takie zaczątki bagien, niektóre bagna torfowiska były nawet wykonstruowane yy, jako przez, w kontekście militarnym, sztuczne, w, w sensie w okolicy Bornego-Sulinowa takie miejsca mamy. Także no to jest jeden z elementów, czyli tarcza Wschód. Yy, to jest yy, też jakby ta bariera dla infrastruktury wojskowej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 Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24. Zbliża się 19.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Stany Zjednoczone i Iran rozmawiają o kolejnej rundzie negocjacji pokojowych, ale termin spotkania nie został jeszcze ustalony. Media podkreślają, że strony kontaktują się za pośrednictwem Pakistanu, który pełni rolę mediatora. Do Teheranu przyleciała dziś delegacja Pakistanu. Według irańskich mediów ma przekazać wiadomość od Amerykanów i pomóc w przygotowaniu kolejnej rundy rozmów. Z kolei źródła w Hezbollahu przekazało al Jazeera, że Iran zabiegał o objęcie Libanu obecnie, porozumieniem o zawieszeniu broni.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 na mianowanie na stanowisko służbowe. Dlaczego? Bo prezydentowi coś się nie podobało? Przecież i tak podpisał te nominacje. To bardzo dobra decyzja, zarówno z punktu widzenia oficerów, jak i służb specjalnych, mówi Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk podkreślił, że kwestia obronności nie powinna być kością niezgody między rządem a prezydentem. Konstytucja w wielu kwestiach wymusza taką współpracę i rząd zamiast iść na ścianę i zamiast naprawdę zachęcać do wojny polsko-polskiej, niech zachęca po prostu do rozmowy, dialogu. A wtedy będziemy wszyscy nie żyli tym, czy jest jakikolwiek spór wewnętrzny w Polsce, tylko będziemy mogli na przykład mówić o tym, co Polska może zrobić, żeby budować swoją silną pozycję na arenie międzynarodowej. Trzy tygodnie temu prezydent Karol Nawrocki wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy służby kontrwywiadu wojskowego. Nie podpisał wtedy nominacji dla funkcjonariuszy ABW. Mistrzu Pomyśl to nowa kampania PZU i Policji. Twórcy zwracają się do użytkowników jednośladów, rowerów, motocykli i hulajnuk elektrycznych. Warto zwrócić uwagę na zachowanie innych uczestników ruchu, mówi prezes PZU Bogdan Benczak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 W ich wyniku zginęło ponad 600 osób, a przeszło 7700 zostało rannych. W informacjach ode mnie to już wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam na godzinę 20 w imieniu Ewy Worobiec Łukasz Pastor. Do usłyszenia. 33 minuty po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. Na pewne rzeczy oczywiście nie mamy wpływu, ale są i takie, na które jakiś wpływ jednak możemy mieć, i to w jakiej kondycji będą nasze ciało i umysł za lat 5, 10 czy 15, poniekąd może zależeć od nas. Samo zdrowie.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 tempo spadku e, częstości palenia w Polsce nie jest tak szybkie, jakbyśmy tego chcieli. E, I tutaj, drodzy Państwo, na pewno chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało. E, nadal, pomimo tego, że na każdej paczce papierosów jest napisane palenie zabija, palenie szkodzi, palenie... Są straszliwe obrazki, Straszliwe są obrazy. dokładnie. Od 2017 roku w Polsce mamy e, tak zwane pictorial warnings, czyli ostrzeżenia obrazkowe. E, mamy również bardzo duży tekst, który nas ostrzega przed użyciem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 No to już było około ponad 190 tysięcy nowych przypadków zachorowań i około 100 tysięcy zgonów. I tutaj drodzy Państwo ta zachorowalność, liczba zgonów tam sukcesywnie rośnie także ze względu na oddziaływanie tych właśnie czynników ryzyka modyfikowalnych, o których my dzisiaj rozmawiamy.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 Reklamie.